Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego to jest powtórka programu. Bez uników rozmowa polityczna w trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest pan profesor Mirosław Wyżykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Witam pana. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, w piątek prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wysłał pismo do dwójki sędziów Trybunału, którzy złożyli wobec prezydenta ślubowanie, że zaprasza ich do Trybunału. Czy powinni pójść do pracy, stawić się i pełnić swoje obowiązki, mimo że prezydent nie zaprzysiągł ich czterech kolegów, którzy zostali wybrani tak jak oni 13 marca przez Sejm? Jeżeli Prezydent, nie przyjmując, nie odbierając przysięgi ślubowania czterech sędziów, chciałby stworzyć pułapkę dla dwóch sędziów, którzy ślubowanie złożyli, to nie powinniśmy w tę pułapkę wchodzić. Uważam, że dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie, powinno podjąć bezzwłocznie swoje obowiązki sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To jest ich. Obowiązek ustawowy, obowiązek obywatelski, obowiązek moralny, obowiązek estetyczny, także w kontekście tego wszystkiego, co dzieje się z kwestią przyjęcia, przepraszam, złożenia ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A co z pozostałą czwórką? Bo szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki powiedział, że prezydent analizuje sytuację tej pozostałej czwórki. Pan użył tego słowa pułapka. Czy to nie jest tak, że właśnie rządząca większość parlamentarna dała się złapać w pułapkę? Bo skoro prezydent przyjął ślubowanie od dwójki sędziów, to jednocześnie można domniemywać, że ma zastrzeżenia wobec czwórki pozostałych. Ja myślę, że większość nie dała się złapać w pułapkę, mimo że są zastawiane codziennie w różnym wymiarze, w różnej postaci. Ale proszę zwrócić uwagę że na to, jakie argumenty już zostały przedstawione jako wynik analizy dokonywanej przez prezydenta. Pan minister Bogucki, no najważniejszy urzędnik w kancelarii prezydenta, możemy rozmawiać, czy występuje w imieniu prezydenta, czy to jest stanowisko prezydenta, czy też tworzony jest pewien bufor, to jest stanowisko szefa kancelarii prezydenta, ale pan Bogucki mówił o tym, że są dwa wakaty, które powstały w czasie prezydentury pana Karola Nawrockiego. W związku z tym wypełnione zostały dwa wakaty. No ale to jest... Argumentacja, która nie znajduje żadnej podstawy, ani konstytucyjnej, bo prezydent w zakresie obsadzania Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnych kompetencji, ani w zakresie logiki, dlatego żeby to oznaczało, że jeżeli powstaną wakaty przed, podjęciem, przed rozpoczęciem kadencji, no to one pozostają już na wieki wieków. Amen. Pan Bogucki mówił o tym, że są to wybory na indywidualne kadencje, natomiast zostało wybranych sześcioro sędziów jednego dnia. Ale każdy sędzia został wybrany na indywidualną kadencję. Pan Bogucki mówił, że są pewne spory, wątpliwości co do procedury powołania sędziów, no ale E, wszyscy ty, ci sędziowie zostali powołani, wybrani w takiej samej procedurze. W związku z tym, e, co do dwojga sędziów nie ma wątpliwości, co do czterech, czworga sędziów ma wątpliwości. Ale czy to nie utrudnia tym, którzy chcą, żeby cała szóstka do, do, pracowała w Trybunale i pełniła swoje obowiązki sytuacji, bo był scenariusz B, czyli jeśli prezydent odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów, to wtedy albo złożą ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, albo przed połączonymi izbami parlamentu, albo przed notariuszem i wyślą to na piśmie do prezydenta. A teraz y, tworzy się y, taki paradoks, że jedni są zaprzysiężeni przez prezydenta, inni nie. Czyli czy nie będzie tak, że prezes Trybunału powie, ale ja państwa do pracy nie wpuszczę, bo nie zostaliście właściwie zaprzysiężeni? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak zachowa się prezes Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast yy, yy, z łatwością mogę odpowiedzieć na pytanie, nie zadane przez panią redaktor, a mianowicie, co zrobić w powstałej sytuacji. I y, myślę, że mamy do czynienia z y, niewykonywaniem zadania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Bo, y, y, y, y, no właśnie, panie złoży... profesorze, czy jest jakiś przepis, który pozwala prezydentowi nie przyjąć ślubowania? Nie ma takiego przepisu. Prezydent jest zobowiązany do wykonania zadania. I to jest zadanie konstytucyjne prezydenta, który jest strażnikiem Konstytucji, a funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego jest pivotalnym elementem porządku konstytucyjnego państwa. Prezydent, żeby podjął jakiekolwiek działania, które są, mają tego typu charakter, musiałby mieć do tego podstawę prawną, bo i tutaj Wróćmy na chwilę do sytuacji sprzed lat, kiedy prezydent Andrzej Duda nie zaprosił trojga prawidłowo wybranych sędziów do złożenia ślubowania. I wtedy bardzo silnie były podkreślone znaczenie artykułu 7 Konstytucji. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. I też przywoływanie tego Artykułu, treści tego artykułu, jest rodzajem motta, wokół którego wszystkie wypowiedzi urzędników prezydenta się obracają. Ale co się wtedy stało? Mianowicie wtedy szef bodaj gabinetu prezydenta Dudy Minister Szczerski, dzisiaj przedstawiciel Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, dokonał wykładni treści tego przepisu. I tu cytuję, bo nie jestem w stanie zapamiętać, ale ważne, żeby oddać to, co powiedział. A mianowicie jego zdaniem artykuł 7 oznacza, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest treść artykułu 7. Ale dalej. Ale co to oznacza? Jeżeli ktoś wykracza poza granice prawa i podstawę prawa, to nie ma zakazu działania poza granicami prawa. Ponieważ jest nakaz działania w granicach prawa. Nie ma przepisu prawnego zakazującego działania poza prawem, bo jest nakaz działania w ramach prawa. Musiałem cytować, ponieważ próbowałem kilka czy kilkanaście razy zapamiętać to sformułowanie, ale pozbawione ono jest podstawowej logiki. W związku z tym mam pewną trudność z tym. Ale czy to ma znaczenie? Tak, dlatego że to jest ten sposób rozumienia Konstytucji, który był przedstawiony 10 lat temu przez ministra prezydenckiego. Ówczesny prezydent nie zdementował tego rozumienia i możemy zakładać, że mamy do czynienia z kontynuacją tego sposobu rozumienia konstytucji. Czyli nie przyjmując y, y, ślubowania prezydent łamie prawo, popełnia delikt konstytucyjny? Prezydent ma zadanie, które jest obowiązkiem by, y, y, przyjęcia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykonując swojego zadania, który jest obowiązkiem konstytucyjnym, prezydent narusza konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Panie profesorze, ale skoro pan już tego użył sformułowania, prezydent się uchyla od wypełnienia swojego obowiązku, to co powinno się teraz wydarzyć? Prezydent uchyla się od wykonania swojego obowiązku. I to jest sytuacja, w której uchyla się od, jeżeli użyć sformułowania konstytucyjnego, od sprawowania urzędu. Mamy sytuację, historycznie znaną, w Belgii w 1990 roku. Król Belgii nie chciał podpisać ustawy, która y, y, dotyczyła y, liberalizacji prawa aborcyjnego. I co zrobił? Na jeden dzień zrzekł się urzędu. Y, funkcję y, pre y, króla przepraszam, przejął rząd po Rząd podpisał, prezes Rady Ministrów podpisał ustawę, i następnego dnia parlament przywrócił króla do pełnienia obowiązków. Wyobrażam sobie sytuację, ale to jest oczywiście political fiction, w której ze względu na to, że przejściowo prezydent przejściowo nie chce lub nie jest w stanie sprawować urzędu, bo nie chce przyjąć ślubowania, odebrać ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zawiadamia marszałka Sejmu o tym, że jest to zaniechanie sprawowania urzędu na marszałek Sejmu. Przyjmuje, odbiera ślubowanie, i następnie prezydent stwierdza: Ja już jestem gotów sprawować urząd dalej. I następuje kontynuacja i ciągłość władzy państwowej w Rzeczpospolitej Polskiej. To jest scenariusz idealny. Władze, ośrodki władzy musiałyby ze sobą współdziałać, tak jak mówi konstytucja, ale my nie mamy do czynienia ze współdziałaniem, tylko zdaje się z blokowaniem rządu, bo tak jak powiedział prezydent, jego celem jest wywrócenie rządu Donalda Tuska. Ja patrzę na to z punktu widzenia ustrojowego. i y, y, y, Znowu, Historia nas czegoś uczy, a przynajmniej powinniśmy mieć świadomość zdarzeń, które miały miejsce przecież niedawno. A jeszcze niedawno, poczynając od 2015 roku, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której konstytucyjne organy państwa Sejm, Senat, Prezydent, Rząd, Prezes Rady Ministrów, Prokurator Generalny, Pierwsza Ofiara, walki z Konstytucją, Trybunał Konstytucyjny, wszystkie te wymienione organy państwa naruszały własną konstytucję, działaniami lub zaniechaniami. I co się zdarzyło? Zdarzyło się to, że przy, za, poś, za, w, spo, w ten sposób działania konstytucyjnych organów państwa, które uzurpowały sobie różne, różnego rodzaju kompetencje, uprawnienia, których nie ma ani w konstytucji, ani w ustawach, doprowadziły do zmiany faktycznej, zmiany ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Mieliśmy do czynienia z wrogim przejęciem państwa konstytucyjnego, jakim jest państwo polskie, przez konstytucyjne organy państwa, które uzurpowały sobie prawo do podejmowania działań, do których nie miały prawa. To był proces utraty suwerenności państwa, bo nie jest państwem suwerennym. To państwo, którego konstytucyjne organy świadomie i celowo naruszają, niszczą własną konstytucję. Ale jakiś cel temu przyświeca, co robi dzisiaj prezydent Nawrocki? Czy jest jakaś, czy on to robi z premedytacją, bo na przykład chce pokazać, że konstytucja w Polsce nie działa i trzeba zmienić system? E nie mogę założyć, że prezydent nie wie, co robi. W związku z tym, jeżeli przyjmujemy założenie, obalalne, ale jednak założenie, że jest to działanie świadome i celowe, to musimy zastanowić się, jaki jest cel. Panie profesorze, jaki cel przyświeca prezydentowi? Ten cel został wyraźnie określony, bodaj w przemówieniu inauguracyjnym. A mianowicie zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2030. I z tego co wiemy, został powołany zespół do spraw w Kancelarii Prezydenta do spraw przygotowania projektu zmian Konstytucji. I no, zmiana Konstytucji musi mieć swoje uzasadnienie. To nie jest zwykła ustawa. To jest ustawa zasadnicza. Żeby zmieniać konstytucję, muszą powstać szczególnie ważne, znaczące, często dramatyczne okoliczności. Tak zwany moment konstytucyjny. Moment konstytucyjny to jest sytuacja, w której nie tylko jest potrzeba, ale i możliwość zmiany konstytucji tej możliwości z całą pewnością nie będzie. W związku z tym chociaż pierwszą część owego momentu konstytucyjnego trzeba uzasadnić, czyli potrzebę zmiany konstytucji. No ale żeby, żeby po 29 latach, obchodziliśmy 5 dni temu, 2 kwietnia, kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji, żeby po 29 latach uzasadnić potrzebę zmiany konstytucji, czyli przyjęcia nowej konstytucji, no to trzeba mieć jakieś argumenty. I, i te argumenty, będzie taki, to będzie e, taka narracja, że państwo nie działa, państwo jest sparaliżowane, e, w związku z tym prezydent przez najbliższe lata do 2030 roku, jeśli będzie, miał, e, jeśli będzie miał kolejną kadencję później, bo pewnie z takim postulatem będzie szedł do wyborów, e, to będzie robił wszystko, żeby sparaliżować państwo i pokazać, że nie działa konstytucja? Z całą pewnością. To, co, czego doświadczamy od... Y, początku sierpnia ubiegłego roku, czyli od początku kadencji prezydenta, oznacza, że mamy do czynienia z mechanizmem nadużycia władzy w istocie uzurpacji władzy, która ma blokować funkcjonowanie państwa. Proszę zwrócić uwagę, co się zdarzyło w przypadku wniosku Krajowej Rady Sądownictwa który jest organem niekonstytucyjnym, a w istocie jej działalność jest działalnością antykonstytucyjną, ale ta właśnie niekonstytucyjna Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła wnioski o mianowanie 46 sędziów. Prezydent stwierdził, że nie mianuje. Prezydent nie ma prawa do stwierdzenia wobec 46 sędziów en bloc, że y, nie powoła stanowiska sędziowskie. To jest obowiązek y, prezydenta, obowiązek, który jest poprzedzony działaniami zarówno na poziomie y, bardzo rachitycznego, właściwie nieistniejącego od 10 lat samorządu sędziowskiego, czyli opinii Zgromadzenia Sędziów i kolegium sądów, następnie uchwały pozytywnej Krajowej Rady Sądownictwa. I na końcu, na końcu tego procesu prezydent mianuje sędziego i może, jeżeli powstaną szczególne okoliczności, nadzwyczajne, między Dniem, w którym y, Krajowa Rada Sądownictwa podjęła uchwałę o przedstawieniu y, propozycji prezydentowi, a dniem, w którym prezydent dokonuje analizy i zamierza y, podjąć akt urzędowy, jakim jest mianowanie sędziego. Wyjdą szczególne okoliczności, drastyczne, gdy się okaże, że y, taka osoba, w żadnym wypadku nie powinna być sędzią, to co powinien wtedy zrobić prezydent? Powinien zwrócić sprawę do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem o dokonanie analizy tego przypadku ponownie. Prezydent uzurpuje sobie prawo do nie mianowania sędziów en masse, en bloc, 46 i takie działanie jest, jak mówię, uzurpacją kompetencji. A jeśli chodzi o to, że prezydent odmawia podpisania nominacji na pierwszy stopień oficerski w ABW, no w SKW już podpisał, ale teraz z drugiej strony nie wiadomo, skoro podpisał w służbie kontrwywiadu wojskowego, to dlaczego ciągle wnioski z ABW są niepodpisane? To też jest uzurpacja? To jest oczywista uzurpacja do niedziałania, do takiego postępowania, które, które efektem jest blokowanie funkcjonowania pewnej części struktury państwa polskiego. I to jest sytuacja, w której mamy pozór uzasadnienia. Mamy rodzaj tego typu dążeń, działań, prób przeko przekonywania opinii publicznej, że oto mamy do czynienia z sytuacją, w której prezydent może coś zrobić albo może zaniechać zrobienia czegoś. To jest oszukaństwo. Prezydent działa na podstawie i w granicach prawa i obowiązkiem prezydenta jako strażnika konstytucji jest realizacja tego, co do niego należy i Konstytucja zawiera w sobie dwa ważne nakazy. Pierwszy to ten, aby wszystkie organy państwa, szczególnie konstytucyjne, podejmowały tylko takie działania, które zmierzają do rozwoju, do ewolucji pozytywnej porządku konstytucyjnego państwa, do coraz pełniejszej realizacji funkcji i wartości konstytucji. I drugi, zak drugi element zakazu, nie można robić niczego, organy państwa nie mogą robić niczego, co byłoby elementem obniżania wartości konstytucji, jej wydrążania z treści i w istocie, co obserwowaliśmy, zmiany porządku konstytucyjnego. Panie profesorze, ale prezydent y, tak y, robi albo nie robi, bo może Andrzej Duda, który nie zaprzysiągł trójki prawidłowo wybranych sędziów, y, nie spotkał się z żadnymi konsekwencjami. Y, tak samo teraz y, prezydent Nawrocki poszerza te swoje kompetencje, rozpycha się coraz bardziej. i y, y, Nie poszerza swoich kompetencji. Rozpycha przychaza. się. Tak. Rozpycha się, tak jak pan mówi, uzurpuje sobie y, kompetencje. I co z tego wynika, poza paraliżem państwa? Z tego wynika wniosek dosyć banalny, y, ale warto powtarzać, że mamy do czynienia z sytuacją nieodpowiedzialności y, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sensie prawnym. Bo proszę zwrócić uwagę, y, Inna, inna sytuacja, żeby poszerzyć pole walki, jak w powieści Wellbeka. Mamy dwóch profesorów, którzy, których sprawa mianowania na stopień profesorski od kilku lat leży na biurku prezydenta. Leżała ta, leżały te sprawy na biurku prezydenta Dudy, dzisiaj leżą na biurku prezydenta Nawrockiego. I prezydent nie ma możliwości weryfikowania prawidłowości procesu, który doprowadził do tego, że Rada Doskonałości Naukowej y, przedstawiła wniosek o y, nadanie tytułu profesorskiego. I prezydent nic nie robi. Między innymi Co, profesor Michał Bilewicz. Profesor Bilewicz i profesor Żelazny. I y, y, była skarga do Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, do Naczelnego Sądu na Wojewódzkiego. Bezczynność, tak, na, tak bez, na bezczynność organu. Na, na bezczynność organu, czyli na, na milczenie y, prezydenta. I y, y, sąd administracyjny nakazał prezydentowi wydanie postanowienia. Prezydent nie wydał postanowienia. Co to oznacza? To oznacza, że strażnik konstytucji, strażnik rządów prawa w państwie czuje się ponad konstytucją. Znaczy czuje, że może. Że jest królem. Że, jest, że ma oni, ci osoby bliskie prezydentowi i prezydent, nazywają to prerogatywami prezydenckimi. Prezydent nie ma żadnych prerogatyw. Prezydent ma kompetencje. I wykonuje swoje kompetencje poprzez akty urzędowe. Są takie akty urzędowe, których ważność uzależniona jest od kontrasygnaty, czyli zgody prezesa Rady Ministrów i takie akty urzędowe, które takiej zgody nie wymagają. Ale są to akty urzędowe, a nie e, działania uznania. prerogatywne, bo... O co chodzi w tej koncepcji? Mianowicie chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie, że prezydent, powołując się na prerogatywę, działa w jakikolwiek, w jakikolwiek sprawie, samodzielnie, ale bez żadnej podstawy prawnej, Czyli jest królem, pomazańcem bożym, jak to powiedziała pewna osoba, i może robić, co chce i nie obowiązuje, drugi element, nie obowiązuje żadne procedury. Więc nie dość, że robią, co chcę, to jeszcze robią w taki sposób dowolny, jak chcę. To jest rozumienie prerogatyw przez yy, yy, yy kancelarią prezydenta i przez prezydenta. Panie profesorze, ale mamy do czynienia w dwóch sprawach, czyli przy tych nominacjach oficerskich, ale też przy tych kwestii ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mamy taki argument, że prezydent analizuje. Czy prezydent ma jakieś kompetencje, żeby oceniać tryb y, przyznania jakiegoś stopnia oficerskiego? Czy mówiąc wprost, czy ten funkcjonariusz y, zasługuje na ten awans zawodowy, czy nie? Albo czy y, ten sędzia Trybunału Konstytucyjnego, którego powołał Sejm, y, to, to jest właściwy sędzia, czy niewłaściwy? Prezydent w tym zakresie nie ma żadnych kompetencji i to jest próba e, rządzenia przez e, e, Oszukaństwo, bo to jest próba przekonania opinii publicznej, że mam jakieś kompetencje. Nie ma takich kompetencji. I profesor, wybitny prawnik węgierski Andras Sajo, napisał książkę analizującą podobne sytuacje Governance by Cheating. Rządzenie przez oszukaństwo, przez szwindle. I mamy do czynienia z sytuacją, w której to jest wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Ale pamiętamy, co powiedział kiedyś Abraham Lincoln w takiej sytuacji. A mianowicie, że można oszukiwać wszystkich ludzi przez jakiś czas. Można oszukiwać niektórych ludzi przez cały czas. Ale nie można oszukiwać wszystkich ludzi przez cały czas. I... Od nas zależy, czy uruchomimy mechanizmy obronne w postaci takiej zimnej refleksji, co prezydentowi wolno, a czego nie wolno. Panie profesorze, ale pan nawiązał do Węgier. Tamten demontaż państwa prawa i ustroju demokratycznego poszedł znacznie dalej niż w Polsce. 12 kwietnia będą wybory na Węgrzech. Czy jeśli wygra opozycja, to daje pan jakieś szanse, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, jak trudno jest odbudować to państwo prawa, że na Węgrzech to się uda? Mieliśmy mieć Budapeszt w Warszawie. Węgrzy chcą mieć Warszawę w Budapeszcie. Ale jak popatrzymy na znowu koncepcję ustrojową to węgier, państwa węgierskiego, Republiki Węgierskiej, to ich sytuacja jest znacznie trudniejsza niż sytuacja w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że na Węgrzech partia Fidesz zdobyła w pewnym momencie w 2010 roku większość konstytucyjną. Zmieniła Konstytucję wprowadziła, przepraszam, ustawy konstytucyjne, które, których zmiana wymaga kwalifikowanej większości w parlamencie. A jest mało prawdopodobne, że gdy wygra partia opozycyjna, będziemy mieli do czynienia z taką, takim zwycięstwem, które da większość y, konstytucyjną. Czyli jest zablokowany system prawny w jaki sposób o, jest zablokowany Trybunał Konstytucyjny Węgierski, który ma jeszcze dodatkowo niezwykle ograniczone kompetencje w wyniku zmiany Konstytucji. To oznacza, że Węgrzy będą w sytuacji wielokrotnie trudniejszej, żeby przywrócić państwo konstytucyjne, aniżeli my, znajdując się w sytuacji, w jakiej się znajdujemy, od 15 października 2023 roku, bo Mówimy często, czy sprowadzamy często problemy do hasła przywracamy praworządność. My, Naszym zadaniem, ludzi, którzy związani są z państwem polskim poprzez wierność konstytucji, poprzez patriotyzm konstytucyjny, naszym zadaniem jest przywrócenie państwa konstytucyjnego, czyli demokracji, rządów prawa, Praw człowieka, suwerenności państwa i tego wszystkiego, co jest nośnikiem istoty porządku konstytucyjnego. Ale na jakim etapie jesteśmy po y, dwóch i pół roku rządów koalicji 15 października, bo mamy... Ciągle y, y, neokRS, czyli tę upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Mamy Sąd Najwyższy, gdzie y, większość to są neosędziowie, czyli ci powołani w niewłaściwy sposób. I mamy... Y, ustawę o krs którą zawetował prezydent i mamy kolejną ustawę, nad którą pracuje Sejm, czyli praworządnościową, która ma uregulować status tych neosędziów i mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który mówi, że nie można weryfikować sędziów tak grupowo. To znaczy za każdym razem musi być to indywidualna decyzja. Czy my jesteśmy bliżej uporządkowania tego chaosu, czy właściwie jesteśmy w tym samym miejscu? Jesteśmy na drodze. Bo nie jesteśmy w, tej, w tym samym miejscu, bo chociażby mamy zmiany, które, o których rozmawialiśmy na początku. Mianowicie sześcioro sędziów, którzy mają być w Trybunale Konstytucyjnym wybranych prawidłowo. Mamy wybory do Krajowej Rady Sądownictwa wprawdzie w oparciu o ustawę z 2017 roku tę ustawę niekonstytucyjną, antykonstytucyjną o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale ponieważ nie można zmienić ustaw ze względu na blokadę ze strony prezydenta, to stworzono mechanizm, który w większym stopniu niż to było na gruncie ustawy z 2017 roku, pozwala na uczestnictwo całego środowiska sędziowskiego w wyborze najlepszych kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. To znaczy Więc... sędziowie y, zaproponują kandydatów do KRS-u, a Sejm ich tylko zatwierdzi. Ale czy to nie będzie dalej nielegalna rada, skoro y, jest wybrana na mocy konstytucyjnej ustawy? Na to odpowiadam. Y, niektórzy mówią, to będzie mniejsze zło. Na to ja odpowiadam, to będzie większe dobro. I z tej perspektywy należy oceniać, bo to, że mamy do czynienia z rozchwianiem porządku konstytucyjnego, to jest oczywiste. Natomiast mamy podejmować takie działania, które są możliwe w danych warunkach ustrojowych. W związku z tym e, każda próba, która przywraca, chociaż w małym stopniu, porządek konstytucyjny w państwie, powinna być podjęta i zrealizowana. Panie profesorze, a co z Sądem Najwyższym? Bo w Sądzie Najwyższym odbyły się wybory zgromadzenia ogólnego, w których nie wzięli udziału sędziowie, tak zwani starzy sędziowie, którzy byli wybrani na legalnych zasadach. Wzięli udział neosędziowie i jest pięciu neosędziów jako kandydaci na prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zostali przedstawieni prezydentowi. I co? I, prez, i prezydent wyłoni nielegalnego prezesa? Mianuje tutaj pewnie bez specjalnej zwłoki, tak jak niezwłocznie powinni złożyć ślubowanie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, tak pewnie bez bezzwłocznie będzie mianowany nowy prezes, pierwszy prezes Sądu Najwyższego. I to jest przykład na chaos, jaki został wprowadzony przed laty przy zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. I proszę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia cały czas z mechanizmem, bo czasami koncentrujemy uwagę na jakimś jednym z elementów, ale tutaj mamy cały mechanizm, a cały mechanizm w tym wypadku polega na tym, że mamy dwie izby w sądzie najwyższym które były wtedy, Izba od, by, dyscypl Dyscyplinarna, dyscyplinarna i, i Izba Spraw Publicznych i Skargi Nadzwyczajnej, do której to izby zostali mianowani sędziowie, których status sędziowski został określony po raz pierwszy jak, jako od razu sędziowie Sądu Najwyższego, bez żadnego doświadczenia sędziowskiego, przez na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, której status jest jednoznaczny, jest to organ, który nie jest organem niezależnym i niezawisłym i nie spełnia kryteriów ani konstytucyjnych, ani standardów prawa europejskiego. No i z, mała furteczka została otwarta, potem szeroka brama. I potem lawina wniosków, do, y, y, y, y, po, y, wniosków o powołanie na stanowisko sędziego sądu najwyższego. Także sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Te dwie izby są nielegalne, to wiemy. Ale mamy sędziów, y, neosędziów w innych izbach. W izbie cywilnej, izbie pracy, izbie karnej. I jak Pani to stwierdziła, większość sędziów w Sądzie Najwyższym to są neosędziowie. I może wrócimy do kwestii, o której, którą Pani sygnalizowała, a mianowicie ustawy przywracającej porządek prawny w sądownictwie. I tam w tej ustawie są trzy grupy sędziów. Grupa zielona, czyli sędziowie, którzy, czyli osoby, które ukończyły Krajową Radę, eh, Szkołę Sądownictwa Prokuratur. Prokuratury, odbyły aplikację, zdały egzamin i y, zostały mianowane na pierwsze y, stanowisko sędziowskie, nie mając żadnej możliwości innej niż poddać się procedurze, bo gdyby się nie poddali procedurze, to sankcją za to byłoby chociażby to, że musieliby zwrócić stypendia, które otrzymywali przez cztery lata. Nie mówiąc o tym, że zablokowana została droga nie kariery zawodowej, tylko droga zawodowego rozwoju. Oni nie mieli żadnej możliwości wyboru. Wybór miały dwie pozostałe grupy. Ta grupa żółta, czyli osoby, które były prawidłowo mianowane sędziami, ale skorzystały z możliwości awansu, awansu i y, zostały mianowane sędziami, zostały y, awansowane na do sądu wyższej instancji. Wiedziały te osoby, co robiły, wiedziały, w jakim trybie y, występują o awans. E, i wobec tych osób jest propozycja w, w projekcie ustawy, żeby jeszcze dwa lata pełniły swoje obowiązki w tym sądzie, w którym są dzisiaj, żeby dokończyć różnego rodzaju sprawy, które prowadzą, następnie wrócić do sądu, z którego e, e, wyszły te osoby e, i one mogą ponownie wystąpić, ale już przed legalną, konstytucyjną Krajową radą, Radę Sądownictwa w konkursie, jeżeli będzie rozpisany konkurs na stanowisko w Sądzie Wyższej Instancji. trzecia grupa, czerwona. To są wszystkie osoby, które o czym mówiliśmy przed chwilą, po raz pierwszy zostały sędziami od razu w Sądzie Najwyższym. Na przykład prokuratorzy, którzy... Pracownicy nauki, różne. Są osoby, które przyszły z różnych dotychczasowych miejsc pracy, no i y, y, albo te osoby nie wiedziały, że jest to nielegalna procedura, co ich dyskwalifikuje jako prawników, albo wiedziały, że jest to nielegalna procedura nominacyjna, co ich dyskwalifikuje z punktu widzenia etyki zawodowej. Y, I wobec tych osób Powinien być zastosowany inny mechanizm, a mianowicie powinny te osoby, o czym, o czym jest mowa, uzyskać status na przykład referendarza sądowego i gdy będzie otwarty na nowo konkurs na stanowisko sędziego sądu najwyższego czy sędziego naczelnego sądu administracyjnego, będą miały prawo w tym konkursie ubiegać się o ponowne y, y, mianowanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Ale w trybie... Ale panie profesorze, a co jeśli prezydent nie podpisze tej ustawy? Bo to już właściwie dzisiaj po sygnałach, które płyną z Pałacu Prezydenckiego jest prawie jasne. No to wtedy będziemy mieli do czynienia z kolejnym elementem destrukcji państwa polskiego. Będziemy mieli do czynienia z efektem czego będzie, No bardzo przepraszam e, panią redaktor i słuchaczy będziemy mieli do czynienia z procesem gnicia państwa polskiego, no bo do tego się sprowadza cała ta zawierucha. Mówiliśmy kiedyś o, no 10 lat temu sygnalizowaliśmy, że będzie chaos, prawda? Że, że, że będzie problem, ale mam wrażenie, że nikt z tych osób wówczas, które ostrzegały przed chaosem, nikt z tych osób nie mógł sobie wyobrazić do jakiego stanu państwa polskiego doprowadzą zjawiska, które trzeba widzieć w kumulacji, w syntezie, nie pojedynczo, bo one łącznie prowadzą do takiego właśnie stanu rzeczy. A na koniec, co by pan powiedział? Yy... Obywatelom, którzy są zniecierpliwieni tym, że za wolno idzie to naprawianie wymiaru sprawiedliwości, właściwie, że są z, z, z, zawiedzeni też tym, że e, nie przyszła władza, która obiecywała, że zrobi porządki i nie zamknęła tych instytucji na cztery spusty. To był błąd? Bym powiedział, że rozumiem odczucia obywateli e, i zarazem zachęcam do tego, żeby obserwować nie to, czego nie zrobiono, ale zacząć od obserwowania tego, co zrobiono, co próbuje się zrobić i pozostać z odrobiną nadziei, że władza większość rządowa, większość parlamentarna będzie działała w sposób adekwatny na działania, które utrudniają przywrócenie państwa konstytucyjnego. No, władza rządzenia to nie jest władza zarządzania. Władza rządzenia oznacza, że sama ta władza wybija rytm i nie pozwala na to, żeby ktoś narzucił jej krok taneczny, dlatego że uznaje, że tylko ta grupa może pisać partyturę, rozpisywać instrumenty i narzucać swoją. Wolę, myślę o dzisiejszej opozycji, dlatego że to jest znowu porządek konstytucyjny. Masz władzę, masz odpowiedzialność i jeżeli nie realizujesz władztwa państwowego, nie administrowaniem państwa, tylko rządzeniem w państwie, no to na, na tobie spoczywa szczególny obowiązek, działania i odpowiedzialności za zaniechanie. A czy ta reakcja adekwatna, o której pan mówi, to jest y, na przykład przyjęcie ślubowania y, od tych sędziów, niejako wyręczając prezydenta przez inne organy państwa? Ja myślę, że w sytuacji zaniechania wykonywania zadań przez prezydenta należy poszukiwać adekwatnych sposobów doprowadzenia do uzupełnienia składu Trybunału konstytucyjnego do 15 sędziów, bo wracamy do początku rozmowy. Mowa była też o tym, też taki że szwindel, jest czyli szwindel, szwindel argumentacyjny, że jest jedenastu. No nie, jest jedenastu sędziów orzekających, w tym dwóch dublerów, co do których wiemy od dawna, że nie są sędziami w rozumieniu prawa standardów europejskich i zgodnie z konstytucją Trybunał składa się z 15 sędziów, nie z 11 sędziów, więc prezydent jako strażnik konstytucji powinien doprowadzić do stanu zgodnego z konstytucją, a nie tylko do stanu zgodnego z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, bo skład jedy, pełny skład 11 sędziów oznacza tylko konieczny warunek Orzekania przez 11 sędziów dla rozstrzygania spraw, które mają być rozstrzygnięte przez pełny skład. Pełny skład orzekający to nie musi być 15 sędziów, wystarczy 11 sędziów. Na mocy ustawy, którą samo prawo i sprawiedliwość uchwaliło, a później zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Mirosław Wyszykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. To była powtórka programu. Nic straconego. W polskim radiu powiedzieli. Magdalena Sroka, Polskie Stronnictwo Ludowe i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy Polska powinna w jakikolwiek sposób wysłać Donaldowi Trumpowi sygnał albo zaangażować się? konflikt na Bliskim Wschodzie? To nie powinno podlegać dyskusji. Dzisiaj nie ma potrzeby, żebyśmy my włączali się w konflikt na Bliskim Wschodzie. Natomiast jako społeczeństwo ponosimy koszty tego konfliktu przez ceny paliw, z którymi na co dzień spotykamy się na stacjach benzynowych. Co do wysłania wojsk, nie, nie powinniśmy jako Polska angażować się w ten konflikt. Są zdania i ekspertów, i byłych ministrów, w tym Jacka i otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego, które twierdzi, że w naszym żywotnym interesie jest to, żeby Donald Trump zapamiętał, że Polska chciała mu pomóc na Bliskim Wschodzie. Jako Polska mamy bardzo ważne zadanie. Jesteśmy państwem praktycznie przyfrontowym i to my dbamy o bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. Cała Europa i cały świat powinni to rozumieć. Rosja, która toczy krwawą wojnę na Ukrainie, która również za pośrednictwem. Białorusi prowadzi wojnę hybrydową na granicy polsko-białoruskiej. Nasze zadania są naprawdę tutaj skupione i myślę, że każdy powinien to zrozumieć. Oczywiście jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, jesteśmy jednym z państw NATO, dlatego te relacje są niezwykle ważne. Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych, ale Stany Zjednoczone bez NATO również nie stanowiłyby takiej potęgi. I myślę, że każdy powinien to rozumieć. Jeżeli pojawiają się takie głosy, żeby nie wprost wysyłać naszych żołnierzy na wojnę na Bliskim Wschodzie, a wspierać się tak, powinniśmy oczywiście dbać o to, żeby sojusz ze Stanami Zjednoczonymi był najlepszy, mówię, ze Stanami Zjednoczonymi, bo administracje się zmieniają, a Amerykanie pozostaną naszymi sojusznikami. Na jakim etapie są sejmowe prace i i koalicyjne dyskusje o PSL-owskiej wersji projektu prezydenta o safe 0%. Jest to projekt poselski, który wychodzi naprzeciw propozycji rzuconej przez prezydenta i prezesa NBP. Jeżeli prezes NBP deklaruje, że jest w stanie wykreować, bo chyba takiego dokładnie słowa użył, środki, które miałyby wesprzeć budowanie przez nas bezpieczeństwa silnej armii, środki, które mogłyby być przeznaczone na e, właśnie ten obszar, to mówimy sprawdzam. Poprawiliśmy projekt prezydencji który w sposób nieuprawniony, niezgodny z konstytucją, dawał zbyt duże uprawnienia prezydentowi. I stworzyliśmy ustawę, która mówi: sprawdzam. Dlatego jest ustawą poselską, natomiast mam nadzieję, że będziemy nad nią w parlamencie. No jasne tylko, dalej że razie, pracować, tylko, że na razie. wszystkim powinny zależeć, żeby takie środki popłynęły właśnie na nasze bezpieczeństwo. Tylko, że na razie sprawdzam. To powiedzieliście swoim koalicjantom. Nie ma w koalicji, zachwytu nad taką propozycją. Wszyscy podchodzą sceptycznie do deklaracji złożonej przez prezydenta i pana prezesa Glapińskiego. Natomiast proszę wyobrazić sobie sytuację, w której Prawo i Sprawiedliwość w trakcie zbliżających się wyborów będzie podnosiło kwestię, która może mieć znaczenie. To znaczy obecna koalicja nie chciała skorzystać ze środków, które są. Jeżeli są, to prezes Glapiński powinien te środki pokazać. Tylko właśnie koalicjanci ale... mówią najpierw niech prezes Glapiński pokaże pieniądze, a potem przyjmijmy ustawę. No bo co jeśli przyjmiecie ustawę, a Glapiński nie wykaże zysku? To ustawa będzie martwa. znaczy nie będzie możliwości pozyskania dodatkowych środków. Wychodzimy z założenia, że w sytuacji, w której jesteśmy, każde pieniądze są na wagę złota i jeżeli prezes Glapiński mówi, że wykreuje środki, to powinien to uczynić, a nie zasłaniać się jakimikolwiek argumentami. Dlatego przygotowaliśmy ustawę i tutaj wśród naszych koalicjantów nie ma sceptycyzmu, jeżeli chodzi o tą kwestię. Jest kwestia sceptycyzmu, jeżeli chodzi o wiarę w słowa pana Glapińskiego. I o strategię PSL-u. Poparcie dla tego waszego projektu ustawy zadeklarował Mateusz Morawiecki. Czy wy zastanawiacie się nad koalicją, ewentualnie z frakcją Morawieckiego? Nic mi nie wiadomo. A jak pani patrzy ja na, rozumiem, na działania ja Morawieckiego? Rozum, ja rozumiem, że gdzieś w przestrzeni rozwoju rozpoczęła się dyskusja po tym, jak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamsz odbył debatę, w której wykazał, jak błędne decyzje podejmował premier Morawiecki. Natomiast co do kwestii koalicji, ja się zawsze uśmiecham, jak słyszę tego typu sformułowania. Polskie Stronnictwo Ludowe nigdy nie wchodziło w koalicję i nie wejdzie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, a premier Mateusz Morawiecki w tej chwili wydaje się, że bardzo walczy i chciałby stworzyć wrażenie wielkiego gracza na w scenie politycznej. Myślę, że jest to walka wewnętrzna w pisie, która będzie pokazywała, że pan premier Morawiecki z miesiąca na miesiąc będzie coraz słabszy. Nikt mu nie pozwoli zakładać żadnych znaczących frakcji. Mówiąc wprost, czy to nie idzie na taką kalkulację? Słaba partia Morawieckiego plus PSL poniżej progu dałyby wspólnie reprezentację w Sejmie. Premier Kosiniak-Kamysz jest człowiekiem rozsądnym i zdaje sobie doskonale sprawę z tego, że wszyscy, którzy że wchodzą w jakiekolwiek koszach z pisem, marnie kończą. Nic takiego się nie wyda. Ja nie mówię o kontaktach z pisem. Mówię o kontaktach z Mateuszem Morawieckim, jeśli wyszedłby z prawa i sprawiedliwości. Myśli pan, że Mateusz Morawiecki wyjdzie z prawa i sprawiedliwości? Myślę, że może tak być. Myślę, że zdaje sobie doskonale sprawę, że to byłby fatalny błąd dla niego, z jego perspektywy i w mojej ocenie. Nie. W polskim radiu powiedzieli, Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej i ponownie Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Wczoraj Donald Trump na konferencji prasowej wymieniał kraje i instytucje takie jak NATO, których postawą w sprawie Bliskiego Wschodu jest rozczarowany. Donald Trump mówił, nie pomagają nam wcale. NATO jest sojuszem obronnym i wiem, że Stany Zjednoczone nie uruchomiły wszystkich procedur związanych z wezwaniem do pomocy i nawet gdyby tak było, należy działać na zasadach proporcjonalności. My leżymy daleko od rejonu tamtych wydarzeń. To jest wojna nieobronna Stanów Zjednoczonych. My powinniśmy w sytuacji zagrożenia dla flanki wschodniej spowodowanej agresywną polityką Rosji, wojną napastniczą na Ukrainę, dbać o to, żeby bezpieczna była ta część Europy razem z państwami bałtyckimi, z Finlandią, Rumunią i robimy to bardzo sukcesywnie. Zresztą tak jak wzywał Donald Trump, Polska jest liderem. Wydajemy procentowo więcej na obronę narodową niż Stany Zjednoczone. Wydajemy najwięcej procentowo spośród wszystkich państw Unii Europejskiej i polskie zbrojenia odnotowują są w sposób oczywiście pozytywny przez potencjalne wrogie nam ośrodki. Chodzi mi o analityków rosyjskich, którzy sami przyznają, że obecnie siły zbrojne Rzeczpospolitej są siłami górującymi w potencjalnym, konwencjonalnym konflikcie nad siłami Federacji Rosyjskiej. I o to chodzi. Powinniśmy się zbroić tak, żeby być przygotowani na wojnę. Wydaje mi się, że Takim kryterium, jeśli chodzi o sympatię Donalda Trumpa, to kryterium tego, czy jest pomoc w problemy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, mówił, trzeba nie patrzeć na powody tej wojny, tylko w imię przyszłych interesów i uznania Trumpa zadeklarować symboliczną pomoc dla Amerykanów w Cieśninie Ormus czy w ogóle w Iranie. Ja nie zgadzam się do końca i z panem ministrem Czaputowiczem, ale też nie zgadzam się z panem ministrem Przydaczem, który wzywa do zaangażowania militarnego państwa Europy. Uważam, że w obecnej sytuacji żołnierz polski nie powinien angażować się w ten konflikt. Mamy tak napięte relacje, można powiedzieć, w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, że interesy bezpieczeństwa również Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego zależą od rozwoju sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. I również w interesie Solidarności Północnoatlantycki leży to, żeby polskie siły zbrojne nie angażowały się na tym etapie w ten konflikt. Zresztą powiedział to bardzo wyraźnie premier Donald Tusk i dziwię się wezwaniom polityków PiS do tego, żeby niejako wysyłać polskich żołnierzy na Bliski Wschód. Widać po deklaracjach Donalda Trumpa, że szybko to się nie skończy, a my wykorzystaliśmy instrumenty gospodarcze. Czy nie za wcześnie? Czy poradzimy sobie z cenami paliwa, jeśli konflikt się będzie przedłużać? Na tyle, na ile to możliwe, z determinacją rząd będzie realizować taką politykę. Proszę zauważyć, że rząd Donalda Tuska jako jedyny użył trzech bardzo silnych instrumentów. To jest nie tylko obniżka akcyzy, nie tylko obniżka VAT. To jest również wprowadzenie mechanizmu cen maksymalnych. Żadne z państw Unii Europejskiej nie zdecydowało się na taki krok jeśli chodzi o sam konflikt na Bliskim Wschodzie, mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście zdestabilizowaną, można powiedzieć nieprzewidzianą przez kierownictwo Stanów Zjednoczonych. Wiele osób wskazuje na to, że Donald Trump wywołując tę wojnę nie konsultował tego i nie przeanalizował tego z ekspertami bezpieczeństwa, nawet ze swojej administracji. Efekt jest taki, że dość radykalne kierownictwo Iranu zostało zastąpione jeszcze bardziej radykalnym kierownictwem. Każdego dnia Donald Trump komunikuje zupełnie innym Informacje opowiadając jakieś historie o tym, że po Iranie nie zostanie kamień na kamieniu. Sytuacja na świecie się zmieniła. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat sytuacja jest tak dynamiczna. Mamy do czynienia z tym, że część polskiej klasy politycznej realizuje interesy Federacji Rosyjskiej, wspierając proruskiego kandydata na Węgrzech, który niszczy Unię Europejską, niszczy integrację europejską. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich naszych słuchaczy. Naprawdę myśli pan, że gdyby doszło do przegranej Wiktora Orbana, to demontaż systemu orbanowskiego na Węgrzech będzie tak prosty i tak szybki? Wiemy często, patrząc na różnych dyktatorów, którzy upadali w różnych państwach na świecie, że administracja potrafi bardzo szybko odwrócić się od swojego lidera, a Węgry pobudowane zostały na wzór takiej republiki postsowieckiej, oligarchicznej. Oczywiście mówi się o tym, że Orban ma już przygotowane miejsce pod Moskwą. Nie wiemy do końca, gdzie będzie uciekać Ziobro z Romanowskim. Natomiast sytuacja jest krytyczna, ponieważ w wywiadzie nawet, którego udzielił Jarosław Kaczyński, ja go bardzo dokładnie przetłumaczyłem sobie z języka węgierskiego, mówił o tym, że on rozumie współpracę energetyczną Rosji z Węgrami i że Węgrzy nie mają innego wyboru jak współpracować energetycznie z Putinem i z Rosją. Widać, że część polskiej sceny politycznej mówi o środowisku PiS, które do niedawna wydawało się być bardzo antyrosyjskie, obecnie poza granicami Polski buduje już narrację prorosyjską. Także jesteśmy w przededniu bardzo ważnych rozstrzygnięć, nie tylko geopolitycznych, jeśli chodzi o całą Europę Środkową, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeśli chodzi o wybory na Węgrzech, ale oczywiście również o wybory krajowe w Polsce, które zdecydują o losach całej Unii Europejskiej. W polskim radiu powiedzieli,